Jaki ciągnik na średnie gospodarstwo? To pytanie zadaje sobie wielu rolników, którzy myślą o odnowieniu swojego parku maszynowego. Mówimy oczywiście o ciągnikach nowych, nie o używanych. Moim rozmówcą jest pan Karol Zgierski, specjalista do spraw traktorów w firmie John Deere. Jaki by pan polecał model, czy jaką serię na takie średnie gospodarstwo, mówiąc średnie, mam na myśli 40 może 50 góra 60 hektarów prowadzące produkcję roślinną bez żadnych mega nowoczesnych technologii typu strip tylko orkowo tradycyjnie. Jeśli chodzi o produkty John Deere w granicach 100-120 koni mechanicznych mamy tak naprawdę zaoferowania kilka maszyn z tym że taką jedną z bardziej popularnych byłyby to ciągniki serii 6M. Czyli ciągniki oparte zdecydowanie na pełnej ramie, produkowane w fabryce w Mannheim w Niemczech. I tutaj mówimy o wielkości od 100, tak naprawdę 10 koni w górę, więc jak najbardziej dedykowane dla właśnie średnich gospodarstw. Do 140 koni mechanicznych musimy mówić o ciągnikach czterocylindrowych. Szeroki wybór modeli, na pewno szeroki wybór również opcji, jak można wyposażyć tą maszynę, więc można ją doposażyć w taki sposób, żeby spełniała oczekiwania, żeby można było wykorzystać w tych konkretnych pracach na tym właściwym gospodarstwie. Wielkość ciągnika też może się troszeczkę różnić, bo są modele nieco mniejsze, gdzie rozstaw osi jest na poziomie 2,56 m, ale są też wersje również czterocylindrowe, ale w nieco większej ramie, przekraczającej nieco ponad 2,7 m. I tu wtedy mówimy o większych możliwościach zarówno obciążenia ciągnika, jak i udźwigu, parametrów trakcyjnych, także na te elementy należałoby zwrócić uwagę. Mówi Pan 100-120 koni. No. Pamiętamy oboje czasy, kiedy typowym ciągnikiem był około 60-80 konny. Te wymogi troszeczkę wzrosły. One też rosną wraz z technologią. Bo jeśli byśmy mieli dociągania, na przykład ciężkie maszyny, to w tym momencie te 100-120 koni byłoby nam już zdecydowanie za mało. Jaki model wtedy można byłoby? przynajmniej wziąć pod rozwagę. Jeśli chodzi o tą średnią ranę w ciągnikach 6000, tutaj mówimy też o modelach, które mogą mieć 145, 155 koni mechanicznych. Czyli to ta sama seria jest? Ta sama seria cały czas. Ona tak naprawdę na chwilę obecną kończy się na modelu 215, jeśli chodzi o ciągniki 6R, natomiast te ciągniki bardziej standardowe, czyli typu 6M gdzie ta lista opcji jest nieco krótsza. Tutaj mówimy o modelu największym 195 koni. Myślę, że w obu dwóch przypadkach przy określonych parametrach maszyn moglibyśmy również tak tego typu uprawy wykonywać. Oczywiście te maszyny historyczne, które miały parę dziesiąt koni mechanicznych, wtedy ta uprawa też była innymi maszynami. Dzisiaj maszyny wyglądają inaczej i dzisiaj też zależy też rolnikom na tym, żeby w bardzo krótkim czasie jak najwydajniej wykonać tę pracę, więc przede wszystkim związane jest to z tym, że mamy krótsze okna agrotechniczne, by powiedział, żeby wykonać dany, dany zabieg. Czyli musimy go wykonać szybciej, a więc dokładniej, ale zarazem przecież dysponujemy nawigacjami GPS-owskimi, automatycznym wręcz sterowaniem ciągnika. Czy to wszystko możemy zainstalować do tych około 120 konnych ciągników, o których rozmawiamy? Jak najbardziej jest to możliwe. Równoległe prowadzenie po polu, zarówno w ciągniku 6M, jak i 6R, jest możliwe. Dodatkowo ciągniki 6R mogą być wyposażone w sprzęt, w wyświetlacz który umożliwia również automatyczne zawracanie tego ciągnika, więc tutaj może być ta technologia już najbardziej zaawansowana, więc wszystkie prace mogą wykonywane być automatycznie, oczywiście operator musi pozostać w kabinie po to, żeby to nadzorować, po to, żeby kontrolować, czy się na przykład coś nie dzieje z maszyną towarzyszącą, no i przede wszystkim bezpieczeństwo. Tyle, jeśli chodzi o ciągniki, takie typowo do pracy w polu, ale przecież wykonujemy częstokroć bardzo dużo prac takich wokół gospodarstwa, jak choćby z ładowaczem i teraz co, ten duży ciągnik który siłą rzeczy będzie nam troszeczkę więcej palił, mamy również wykorzystać do takich prac, czy może kupić jakiś typowy ciągnik pomocniczy, który będzie mniejszy? Jakie Pana zdaniem jest to rozwiązanie lepsze? Dwa czy jeden do wszystkiego? Jeśli chodzi o kwestię pracy wokół gospodarstwa, czyli typowa współpraca z ładowaczem czołowym, jak najbardziej mogą współpracować ciągniki typu 6000 z ładowaczem z uwagi na to, że są oparte na pełnej ramie, Także to jest ogromna zaleta, czyli wszystkiego rodzaju obciążenia pochodzące z ładowa są przenoszone przez ramę, a nie poszczególne elementy typu silnik czy przekładnia. Ale nie będą za duże, czytaj za drogie w eksploatacji przy takich pracach? Jeżeli jest potrzebny taki, powiedziałbym, ciągnik z ładowaczem czołowym, jest to możliwe, natomiast jeżeli tych prac będzie znacznie mniej, do zaproponowania oczywiście jest w tym nieco, powiedziałbym, tańsze rozwiązanie, mniejsze, bardziej kompaktowe, mówimy o ciągnikach serii 5M tudzież 5R, które obecnie również wprowadzamy jako nowość doskonale nadająca się właśnie do współpracy z ładowaczem czołowym, również oparte są te ciągniki na ramach, więc jak najbardziej jest to możliwe. Oczywiście tu mówimy o wielkości w okolicach 100 koni, czyli od 90, 100, 115 koni, natomiast zdecydowanie mniejsze gabaryty tych ciągników, ale korzyścią jest zwrotność ich, tego gdzie możemy się poruszać i w jaki sposób. Skoro już poruszyliśmy kolejną serię 5M, 5R, 6M, 6R tak, do wyboru, z tego można byłoby sobie wybrać dwa ciągniki, które idealnie by nam służyły na gospodarstwie, to dodajmy jeszcze jeden element, który dla wielu osób jest bardzo istotny. Jaka skrzynia biegów? Automat, półautomat, manualna, Jakie są możliwości wyboru tutaj? Zdecydowane większe możliwości wyboru mamy w ciągnikach serii R, czyli tam tym bardziej premium maszynom I tamta lista przekładni jest szersza. Czyli też możemy mieć takie, podziały tradycyjne, gdzie zmieniamy pewne zakresy i biegi ręcznie. Oczywiście również jest możliwość zmiany tych biegów pod obciążeniem. Tym niemniej pozostają opcje do wyboru przekładni również bezstopniowych w pełni automatycznych w ciągnikach serii 6R. Natomiast ciekawą propozycją w ciągnikach 5R będzie przekładnia typu Power powershift, czyli gdzie mamy dużo biegów jak na tę klasę ciągników przemaczanych pod obciążeniem. Przekładnia o nazwie COMAT8 umożliwia właśnie zmianę 8 biegów pod obciążeniem, co sprawia, że ta maszyna również doskonale będzie pracowała w polu, jeżeli będzie taka potrzeba, również maszyna rzędu 100-115 koni, jaką jest 5R, może pracować w polu i tych biegów pod obciążeniem mamy bardzo dużo do dyspozycji. I zmienione są wajchą, nie joystickiem. Pod obciążeniem, czyli mówimy o zmianie tutaj już przyciskiem, więc nie ma żadnej dźwigni takiej typowej, natomiast te prostsze rozwiązania, bardziej mechaniczne to są ciągniki serii M, zarówno 5M jak i 6M.